Bierzemy dwa obieramy mleko i nadziewamy na do szaszłyków. Obsypujemy to wszystko tartymi kotletami i podgrzewamy cztery ziemniaki z dwoma litramy schłodzonego parmezanu. Miksujemy przez 15 minut, posypujemy to wszystko drobną przetowaną wodą, i kroimy i z sosem. Smałujemy poczata, dużą ilością galaretki z łososia i mamy już To wszystko mieszamy, czekamy aż teraz wyrażnie nam czas. Kroimy, mieszamy i podajemy do sołu. Słuchaj dalej, a nóż widelec przyda Ci się to w kuchni. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku. Smacznego podcastu, Anusz Widelec. Witamy serdecznie, przed Państwem Paweł Prokopowicz z południowo-wschodniej Polski i z tej strony... Jacek kuchmisz. Kłaniam się nisko i bardzo się cieszę, słuchajcie, bardzo się cieszę. Ach, gdyby będziecie słuchać tego odcinka, to ja już będę po dawno oczekiwanej wizycie nad, nad Morzem Północnym na wschod... we wschodniej Anglii przy farmie, największej farmie wiatrowej e, nadmorskiej na świecie. O! tak. Słuchaj, dzisiaj miały być takie potrawy, których nie znają w krajach, z których one niby są. <grych> fasolka no fasolka po bretońsku, ryba po grecku, śledź po japońsku i pierogi ruskie. No to pierogi ruskie już były. I jeszcze ten, jeszcze są te. A jak jest z tymi plackami po węgiersku? I, o, i placki po węgiersku, tak. No, Węgrzy też ich nie znają. <grych> Okej. <Okay. grych> no dobra, słuchajcie. Dobrze, to ja pozwolę sobie na na pierwszy ogień rzucić z północnej Francji, z Bretanii, fasolkę po bretońsku, z tym, że tutaj akurat w, konkretnie w tym temacie myśmy się z Pawłem nie umawiali, więc to będzie typowy live, idziemy na żywioł, co z tego wyjdzie, to się dowiecie. Właśnie kiedyś wpadłem na pomysł, to jeszcze było przed Pawła, wyjazdem, aby zrobić odcinek o potrawach, o których my Polacy sądzimy, że ci ludzie powinni wiedzieć, a te potrawy to właśnie Paweł wymienił na początku, a okazuje się, że... Nie do końca. Zarówno... Tak, tak. zarówno Ian z Brytanii nic nie wiedział o tym, że fasolka po Bretońsku to jest to, co oni jedzą, a Paweł sprawił, że ryba po grecku, na rybę po grecku, Grecy udawali Greka. Znaczy ja już o tym wiedziałem wcześniej, no, ale, ale, ale faktycznie nie ma autentycznie, nie ma takiej, nie ma takiej potrawy tam. Tak. Sprawdziłem własnoręcznie, jak byłem organoleptycznie, tak. No i to samo dotyczy się ruskich pierogów i nalej tych i placków ziemniaczanych po węgiersku. węgiersku. Tak. Okej. Okay. Śledzia po japońsku. Dobrze. A, i śledź, tak, tak, tak. jeszcze śledź po japońsku. Tak, to tak dobra, opowiadaj, jak się robi tą fasolkę po brytońsku. No, tak. Fasolka po brytońsku, czyli a, jasiek czyli taka fasola duża ja przeczytałem w internecie parę takich szybkich sposobów na, na przygotowanie tej potrawy w sensie od czego zaczynamy bazą będzie ta fasola jasiek, ale powiem szczerze że to się nam nie sprawdziło Sposób polegał na tym, że zalewamy gorąco wodą, po czym tam mieszamy i jeszcze jakoś tam preparujemy, żeby spowodować to, żeby ta fasolka szybciej nam się namoczyła i taką pół, pół zmiękczoną tylko już wrzucamy do garka i ją tam przez to dłużej gotujemy, ale to nie wyszło, odradzam to, bynajmniej mnie się to nie udało, odradzam. Tym wszystkim początkującym kucharzom, którzy będą tutaj kucharzyli w kuchni. Czy znaczy każdą generalnie A więc... fasolę, każdy groch trzeba namoczyć te 12 godzin wcześniej. Tak, tak jest. Nie tak, ma co kombinować tak, trzeba już. Tak, mamy zaplanowane, moi drodzy, że będziemy robić fasolkę po bretońsku. Czyli dzień wcześniej zalewamy zimną wodą fasolę grubą, jaś, dużą. I jak to zrobimy, którymś innym razem możemy sobie już kombinować. Czyli przykładowo powiedzmy pół na pół. Pół jasia, pół dać na przykład brązowej w plamę, na przykład, prawda? Mm. Tej fasoli. Ale trzymam podstawowy, ten podstawowy przepis będzie właśnie z tym, e, z tym, właśnie dużym jasiem. Moczymy ją, czyli dzień wcześniej, powiedzmy o godzinie 18, zalewamy wodą. Na drugi dzień, powiedzmy, jest to sobotni poranek, czy popołudnie, piątkowe bierzemy. I co bierzemy? Panu, pomóż mi. Bierzemy tą, tego jasia. Wodę, w której się moczył. Tak, On musi, tak. powiedzmy, być zanurzony tak na dwa palce, żeby tej wody mhm. było więcej, a nawet się, robi, nawet się robi tak często, tak jak z ciecierzycą mówiłem, że daje się trzy razy tyle wody, co tej ciecierzycy. Pewnie z Jaśkiem będzie podobnie i w tej samej wodzie już gotujemy. I właśnie, tutaj, żeby nie, było pro... tak. Tak, żeby nie było problemu z miarką, czyli wyobraźcie sobie, że dajecie szklankę, powiedzmy Szklankę, tak. Że dajecie szklankę tego jaśka, no to od razu dajecie trzy szklanki wody, prawda? Zostaje na nas no. na drugi dzień gotujemy to około pół godziny, 40 minut. Możemy tak sobie jest. sprawdzić. W tym czasie. No, będzie tak. gotowe. W, tym, mhm. w, tak, w tym czasie e, kroimy boczek e, wędzony w kostkę i przysmażamy go na oleju. Mhm. I do tego Ale możemy jeszcze te, dać z ogonówkę, z tłuści, co? albo... co? Tak, tak, tak, tak, tak, odrobinę, nie, to ja, no może źle, dajemy odrobinę tego, żeby jakby zaczęło się, wiesz, dobra. tak, no, kilka, kilkanaście kropel, może pół łyżki, tylko na początek, prawda, no Magda Gesser mówi, żeby w ogóle nie dawać, prawda, bo, ja, no bo tam jest ten tłuszcz, ja nie... no, okej, okay, dobra. Chodziło mi o to, żeby jakby tak, wiesz, ja zawsze to tak lekko skrapiam, robię taką, wiesz, ta opatelnia teflonowa nie jest taka sucha. Ja lubię, jak ona jest taka, wiesz, ona będzie Dobrze. jakby z, zarobi jakby taki początek. Ona nie, nie, będzie, rozumiem, ona rozumiem, będzie rozumiem. lśniła się, wiesz, Dobrze. to mam na myśli, prawda? No i na tym boczku, który się już częściowo tam po kilku minutach zaczął nam już skwierczeć, dokrawamy jeszcze ogonówki lub takiej tłustej karkówki, prawda? Mhm. No i tak, Jasiek się gotuje, fasolka się, ta fasolka Jasiek się już gotuje i smaży się ten, smaży się ten, ten i czas nam to wszystko połączyć i dodać, co? Ulubiony mój składnik, pomidory. Czosnek. Czosn <laughs> tak, pomidory, słuchajcie, pomidory sparzone, obrane ze skórki i wybrane tym razem nasiona, żeby... Ta potrawa nie była taka gorzka. I... co? I ten czosnek twój cały? Sól, pieprz. Papryka. Do smaku, tak? Papryka, o papryka. Jakie jeszcze przyprawy? Coś tam dajesz jeszcze do tego? Majeronek jakiś? By pasował? No wiesz, ja od pewnego czasu ja jak daję pomidory, to obowiązkowo daję y, to Bazyliję. bazylię. Mhm. Świeżą, tak. Daję bazylię. U nas y, w zasadzie odkryliśmy te warzywa, e, warzywa, przepraszam, odkryliśmy te mm, herbs, to jest Zioła, was, co to, zioła, zioła. zioła, o, zioła. Odkryliśmy zioła e, świeże na nowo i robimy tak, że wszędzie, gdzie jest to możliwe, to wiesz, tam majeranek, to bazyli to. Jakiś tam te oregano, czy coś w tym stylu dajemy. No, nie pieprz oczywiście, ale dajemy te listki umyte i skrojone z no Dużo bardziej wydajne, aromatyczne i smaczne. Mhm. Tak, ale słuchaj, tak, ale majaranek tak, do tak, takich fasoli, do groszków to jest dobre, do, dobre połączenie bo on też pomaga troszkę no. w trawieniu, a daje taki fajny smak. Tak, tak, tak, tak. tak, tak, tak, akurat... tak. No możesz? Tak, tak. Bów proszę. Gdybym no. akurat zastosował to no i, i do tego troszkę podostrzyć tutaj ten smak jakąś papryką, czymś takim, no nie? Tak, tak, tak, tak, podostrzyć można. E, my będziemy robić taki, bo tutaj się dowiedziałem właśnie, że e, na podkreślenie smaku, to co było przy tej, wiesz, przy tej zupie zimowej, mm. To też mi tutaj kolega podpowiedział, tylko ja w sumie jeszcze nie wiem, bo tego nie próbowałem. To też w zależności od smaku, my to spróbujemy, to wtedy ewentualnie opowiem albo dodamy jakiś suplement do któregoś odcinka. Jako podkreślenie smaku, właśnie są skórki właśnie pomarańczy, wiesz? Mm -hmm. Tak, tak, tak. Tak, ale myśmy jeszcze tego nie robili, także nie wiem jak zrobię, to powiem jak nam to smakowało. Na zasadzie właśnie takiej dodania, co później się odławia, prawda, i tego się nie je, prawda. Ale na podkreślenie, właśnie smoku, tak jak powiedziałem. Panie, tak, jak na przykład, nie czy słyszałeś o tym, że do lodów waniliowych y, dobrze jest dać odrobinę octu że Nie, że, jeszcze że od, bardzo podkreśla nie. ich smak. Na zasadzie kontrastu właśnie. To fajna, fajna sprawa, no dobrze. No i słuchajcie, no i potrawa już jest gotowa, już. I zasiadamy i jemy. Hmm. Potrawy przeważnie się robi więcej. E, my tutaj podajemy proporcje, wiesz co, no Paweł, wiesz co, ja tutaj jestem jakby troszeczkę nieprzygotowany, bo mówię o tej, wiemy, że mamy dać szklankę tego jaśka, ale ile tego boczku, to wiesz co, ja nie I wiem. Połowę weź. z tego, ile pół? co co fasoli, czyli powiedzmy, no nie wiem, pół szklanki, czyli tam, no kawałek. E, 25 deko, 25 deko? No nie... To by za dużo, to... 25 deko boczku i 25 10, deko... 10-15. 25 deko to było na, na pół kilo fasoli gdzieś może. Bo okay, to dobra, za mięsne wyjdzie. Generalnie to y -hmm. ile kto ma, no? Na oko się robi. <laughs> tak no no nie, to... nie, ale słuchaj, nie, no, musimy być musimy być, <laughs> e, musimy być ściśli tak jak nasz podcast jest, także... No to powiedzmy na, pół, na, na szklankę tej fasoli. Na szklankę tej fasoli to ja y -hmm. bym z... Y, powiedzmy, 10 deko tego boczku i, i tego, co tam dawałeś? Jakie mięso? To było karkówka albo ogonówka. Przerośnięta karkówka. To jest no, 15-20 deko, nie więcej. Przerośnięta karkówka albo ogonówka. Zróbcie tak na początek. Później sobie, pamiętajcie o tym zawsze, że to są nasze dla Was propozycje. Później e, w ramach wyrodzonych eksperymen... eksperymentów... Każdy ma swoje smaki i tam więcej tak. tego, więcej tamtego, tego mniej, no właśnie, no, tak. pod siebie. No właśnie, tak. Tak, ja właśnie to chciałem powiedzieć, że później jak już to zrobicie, wyjdzie Wam, to powiedzmy przy drugiej czy przy trzeciej potrawie zróbcie sobie w ten sposób, że dacie powiedzmy pół szklanki więcej tego jaśka albo tam 10 czy 20 deko więcej tego boczku wędzonego. Wtedy tak będzie bardziej mięsny albo będzie bardziej fasolowy. W każdym razie potrawa jest bardzo smaczna, jest na kilka dni. Tak, bo robisz czas, a jeszcze trzy dni, powiedzmy, możesz sobie to tak. zamrozić i już masz tak. wolne w kuchni tego dnia, jeżeli nie masz czasu. Tak, i wtedy udowadniamy, tak, wtedy udowadniamy właśnie, że praca w kuchni nie jest wcale wielkim, wiesz... Wyczynem. No, wyczynem po pierwsze, a po drugie, że absorbuje nasz czas, że w tym czasie moglibyśmy coś innego robić, a a my tu siedzimy w kuchni. Nie, wcale tak nie jest, a przynajmniej będziecie wiedzieli. Po, powtarzam hasło od jakiegoś czasu. Pamiętaj, żebyś był świadomy czy świadoma tego, co wkładasz do buzi, bo o buzi to się wszystko tak się albo inaczej rozwinie i, i już. Okej, okay, dobra, więc mamy ta i ta właśnie potrawa nazywa się Fasolką po bretońsku, ale nasz znajomy Ian powiedział, że on nawet nie wiedział, że ta potrawa, którą oni robią fasolowo z fasoli, że się nazywa fasolką po bretońsku. Niech to się inaczej nazywa zwykła fasola, prawda? A w Polsce nazywamy ją fasolką po bretońsku. No i to było tyle o fasolki. A nuż Widelec, najsmaczniejszy podcast w sieci. Dobrze, no to ryba po grecku, kolejna. O. Kolejna taka rzecz, która w Grecji jest nieznana. Ale w sumie dosyć fajna i smaczna potrawa. I troszkę podobna pod względem tego, że też będą pomidory do tej fasolki po brytońsku. Czyli tak, bierzemy sobie trochę ryby, filetów z ryby mrożonej. Ja stosuję jakąś białą rybę, na przykład mirunę, albo otilapia jest bardzo dobra, z tych co można kupić, albo morszczuka. A co z strągiem? za delikatna, on się rozejdzie ono za okay. delikatne mięso. Czyli wiesz? chodzi o to, żeby ryba była bardziej taka, e, taka... bardziej zwarta, zwarta, o zwarta, tak. Taka, wiesz, żeby ona nie rozleciała nam się, bo to jednak będzie, wiesz, mm, troszeczkę inna potrawa, innego typu. Robiłeś w ogóle kiedyś rybę po grecku? E, tak. znaczy nie, ja robiłem, nie przypatrywałem się, także wiem jak to jadłem na pewno także wiem jak to, ale konkretnie technikali to jeszcze, jeszcze nie. Jest tak. Załóżmy, że tej ryby no około pół kilograma lub więcej. Do tego tak, ze cztery marchewki, ze dwie pietruszki, takie większe. Mały seler albo powiedzmy ósemka z takiego dużego, z tego korzenia. Cztery, pięć cebul do tego. Słoiczek koncentratu pomidorowego, taki dość duży. Listek laurowy, kilka ziaren pieprzu, trochę soli, ziele angielskie, olej do smażenia, do tego odrobina cukru i ja jeszcze daję goździka do smaku. Warzywa sobie obieramy, myjemy i ścieramy na tarce o dużych oczkach, tak jak na surówkę, na grubych takich oczkach. Cebulę kroimy sobie, podgrzewamy olej i podsmażamy na tym oleju wszystkie te utarte warzywa razem z cebulą troszeczkę to solimy i po kilku minutach yy, przykrywamy tą patelnię żeby to sobie tak na bardzo wolnym płomieniu dochodziło żeby zmiękło w tym samym czasie umytą rybę dzielimy sobie na takie powiedzmy kąski no nie wiem tak jak śledzie są yy, no takie 3 na 4 powiedzmy w takie kawałki centymetry i te kawałki obsmażamy na drugiej patelni później odkładamy je na ręcznik papierowy tak, żeby odsączyć je z tego tłuszczu delikatnie je solimy później te warzywa już właściwie wyłączamy w międzyczasie i wracamy do nich teraz Dodajemy do nich ćwierć szklanki wody i dodajemy przyprawy, czyli listek laurowy, kilka ziarenek pieprzu, ziele angielskie i tego goździka Dajemy koncentrat pomidorowy i troszeczkę cukru Cukier jest tak potrzebny, żeby delikatnie złamać ten smak, chociaż tam cebula i marchewka też już odrobinę są słodkie Także tego cukru niewiele no, i sobie to doprawiamy, tak, żeby było bardzo, nam, żeby nam to smakowało. Ewentualnie uzupełniamy jeszcze troszeczkę wody. I kiedy te warzywa już będą całkiem miękkie, to robimy takiego przekładańca. Układamy na półmisku warzywa, warstwę cieniutką warzyw, potem te ryby. Potem znowu warzywa, potem ryby. No, i na samej górze powinno to się skończyć warzywami. Czyli taki przekładaniec. Zostawiamy do ostygnięcia i potem sobie podjadamy. Mm -hmm. Można też dać odrobinę octu, wiesz? Niektórzy dają łyżeczkę dosłownie octu, tak żeby też złamać ten smak. Mm -hmm. No i to jest taka ryba po grecku właśnie. I już. Bardzo dobra, mi, mi, to, mi to bardzo smakuje, chociaż nie robimy tego często, bo to, jak widzisz, jest tych, tych warstw trochę mm, i tak tak naprawdę to trzeba tego zrobić więcej, no i potem to jeść, wiesz, a to tak najlepiej sobie zmieniać jedzenie, bo to tak to Ci się przeje, ale na jakieś, wiesz, takie przyjęcie, czy, czy jakiś zjazd rodzinny, to bardzo fajna potrawa, i ja mówię, przeze mnie lubiana. Zgadza się i to, czy to troszeczkę nie przypomina Ci tego, jak ja robiłem właśnie to przekładane, ja robiłem tego śledzia tak, na tak, tak, Wielkanoc? Tak, tak, tak, no coś takiego właśnie. No bardzo fajna przekąska. Mm -hmm. No i ważne, żeby te ryby, które zamierzacie użyć, nie miały ości, no bo wtedy jest najprzyjemniej się to je, dlatego właśnie filety. Żeby już później, tak, wiesz, tak. jak masz jak masz te warzywa, żeby tam już nie bawić się dodatkowo w w wyszukiwania ości, tylko żeby to sobie wtedy już smacznie zajadać. A nóż widelec, najsmaczniejszy podcast w sieci. Mm -hmm. No właśnie. Więc teraz ja powiem o tych. W sumie potrawa znana, bo myśmy od tego zaczynali. Mm -hmm. Chcę powiedzieć o pierogach ruskich. tylko króciutko I tak można nawiązać. Tak. Wszyscy wiedzą, jak się, jak się robi pierogi ruskie. A ja chcę tylko powiedzieć o tym, że pierogi ruskie naprawdę kiedyś, jeszcze przed II wojną światową, nazywały się pierogami polskimi. Ku zaskoczeniu wielu może, ale właśnie tak to się stało, że, a, że po II wojnie światowej, gdy te tereny dawne okolicy Lwowa, Lwowa, e, były nazywane e, Rusią, e, to było tak właśnie, że, że to... Ta potrawa generalnie pochodzi tutaj z okolic obecnej Ukrainy. I tak jak powiedziałem, wcześniej te pierogi nazywano pierogami polskimi, dla uściślenia chodzi nam o pierogi z wkładem czy z nadzieniem ziemniaczano serowo cebulowym. Tak jest. Po drugiej wojnie światowej, gdy lwów i okolice i okoliczne ziemie trafiły do pod Zarząd Związku Radzieckiego, pierogi nazy zaczęto nazywać ruskimi, ale nie od Rosji, a od Rusi Czerwonej, czyli terenów kresów wschodnich, dawnych polskich. A, pierogi kresowe można by tak rzec. <grych> tak, tak, tak. I najdłużej ta nowa nazwa nie przyjmowała się właśnie we Wrocławiu. A to z tego względu, że we Wrocławiu Włosim było najwięcej repatriantów z Lwowa i okolic mhm. i oni nazywali dla nich Lwów to nie, były, to nie była obca róż, tylko to, to były ich rodzinne ziemie, tak, to była Polska i jeszcze przez jakiś czas po II wojnie światowej na ruskie pierogi mówili, mówiono no, lwowskie pierogi, prawda? Wiesz, to, wiesz do dzisiaj ja znam wiele osób, które dalej twierdzi, że Lwów to Polska no, wiesz, no to nie. Dużo ludzi wiesz, jak byłem w Wawelu kiedyś, to dużo ludzi tam mieszka. Polaków, którzy mówią po polsku i pamiętają jeszcze te czasy, nie? Znaczy już teraz coraz mniej, ale, ale dużo ludzi jest właśnie takich, którzy mówią, my Polacy. No, ja wiem, zgadza się, tylko wiesz co, tutaj jest. Yy, a wtedy w Jałcie ustalili to, żeby. Tu nie będziemy wchodzić, bo to nie jest podcast polityczny, no, nie będziemy dokładnie. w to wchodzić, ale tylko przypomnijmy, że to ani Polacy nie decydowali o, o tym ani Niemcy bo tego zadecydowali o tym w zasadzie Stalin z Rooseveltem i z Churchillem a w zasadzie moja opinia jest taka, że to w zasadzie Stalin popierany przez Roosevelta, bo Churchill się to, na to nie zgadzał, ale nie miał nic do gadania i, i w zasadzie Stalin ugrał co chciał i te ziemie zostały jakby przyłączone do Związku ówczesnego Związku Radzieckiego na te ziemie, których ja się urodziłem, czyli Wrocław i te okolice Szczecin, tutaj północna Polska, należące przed wojną do Niemiec zostały przyłączone do Polski i po prostu z... gechenna tych ludzi, bo to jest gechenna, to jest straszna rzecz, ale tak to zostało zrobione i, no i koniec i na tym się na tym poprzestaniemy, bo każda jakakolwiek interwencja może skończyłaby się po prostu kolejną wojną, a tego na pewno nikt nie chce. Tak to już się stało od 1945 roku, mamy takie granice, dlatego tutaj jeszcze tylko mały w trend w związku z tym, że jestem urodzony Wrocławianinem, to właśnie pragnę przypomnieć wszystkim, którzy może nie pamiętają albo nie zdają sobie z tego sprawy, że Wrocław do stycznia 45 roku czy lutego w zasadzie 45 roku nie wiedział co to druga wojna światowa, bo przed II wojną światową Wrocław to było najdalej największa metropolia niemiecka wysunięta na wschód naprawdę takie multikulturowe miasto ogromne które, dla, dla których było miejsce i dla Polaków i dla Żydów i wielu innych nacji, prawda? Ale to było, ale no tak to było, tak zostało to ustalone to przez mocarstwa. Tak, tak, tak, tak. Także no tutaj tak samo jak ci Polacy, tak samo ci Niemcy, jacyś autochtoni, którzy siłą byli stąd wywożeni, ci co zostali, no to też mogą mówić, że no tutaj się urodził mój dziad, pradziad i ktoś tam dalej, ale nie, nie mieszajmy to i nie zmieniajmy tego, niech tak już pozostanie tak jak już jest. Nóż widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. No dobra, słuchaj, a powiedz, żeby tak odbić od tego tematu, powiem Ci, że podobnie właśnie jak robiliśmy z tą rybą po grecku, yy, to podobna sprawa jest z tym śledziem po japońsku. Ty chyba o. znasz się na śledziach dobrze. Ja się na le śledziach znam, ale... Nie ma pojęcia całkowicie, jak to jest ten, wiesz co, no po japońsku. Powiem Ci szczerze, nie wiem. Posłuchaj, no to sześć 6, 6 matiasów, trzy jajka, groszek taki z puszki zielony, ogórki Aha. kiszone, nieduża cebula, sól, pieprz, majonez i ewentualnie troszkę jogurtu naturalnego. I to jest przepis na tego śledzia po japońsku. Jak widzisz po składnikach, to za bardzo japońskie nie są. Aha. No i generalnie tak, śledzie sobie wymoczyć przez godzinę, jeśli były słone posuszyć, pokroić ładnie w paski, cebulkę posiekać ogórki kroimy w drobną kostkę, może być przy użyciu tego kółeczka, czy nie ono się nie, nie nadaje, ten twój przyrząd ogórka to raczej musimy na desce pokroić sobie nożykiem tak, tak, tak, tak bo jest twardy, niektórzy tak. wiem że z ogórka skórkę skrawają i ją wyrzucają, spotkali się z tym? no ja tak nie robię nie też nie robię tak. No i co dalej? Jajka oczywiście gotujemy sobie na twardo, później wystudzone obieramy, kroimy w ósemki, doprawiamy to ładnie solą, pieprzem i teraz tak, ten groszek, otwieramy puszkę z groszkiem, odcedzamy z zalewy, mieszamy z tymi składnikami, czyli z cebulą, z ogórkiem, i na talerzu sobie ładnie to układamy. Ułożyć jajko, obok sobie dać ten groszek z cebulą, z ogórkiem, na tych warzywkach poukładać sobie ładnie paseczki śledzi, majonez wymieszać z jogurtem, doprawić sobie go, posolić, popieprzyć i tym sosem polać śledzie z góry. I mamy taką smaczną przystawkę, o której chyba Japończycy też za bardzo nie słyszeli chyba, że ci co mieszkają w Polsce. No, To jest kolejna... Kolejna taka potrawa. No i zostały nam, panie Jacku, placki po węgiersku. A nóż Widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. No właśnie się tak zastanawiam. W sumie też nie wiem, dlaczego, ale placki te różnią się od zwykłych placków. E, przypomnij mi, myśmy robili placki, czy nie robiliśmy placki? Nie robiliśmy jeszcze. O kurczę. Placki ziemniaczane, jedna. to była druga potrawa, za którą się brałem do robienia, jak byłem na bezrobociu po naleśnikach i gotowaniu ziemniaków. Sprawa prosta, mała porcja, trzy duże ziemniaki i tutaj nie wiem, jakie są Twoje doświadczenia, ale z moich doświadczeń wynika, że lepsze są tak zwane stare ziemniaki, czyli powiedzmy w tej tak, chwili tak, z poprzedniego tak, roku. one mają więcej skrobi w sobie, wiesz? Tak, tak więc pamiętajcie, zwróćcie na to uwagę i one, ten młode będą bardziej wodniste pamiętajcie o tym i te cztery ziemniaki szatkujemy, czy rozdrabniamy je na tej stronie tarki, która ma takie jakby jakbyście od drugiej strony próbowali przecisnąć otworki to są takie znaczy to ostre, takie jak, okrągłe jak to dla dziecka się uciera na taką, na taki, na taką masę miazgę, miazgę na tak, miazgę. tak. Tak. rozcieramy te ziemniaki proszę pana do tego jedną cebulę mhm. średnią nie może być za dużo cebuli bo się będą źle no smażyły może. to wszystko proszę pana mieszamy dodajemy odrobinę mąki a jeszcze jedna rzecz że te utarte ziemniaki jeżeli są wodniste to można też odcedzić tak, tak, tak, się tej wody, czyli na ściereczkę tak. jakąś albo po prostu ręką sobie to wygniatamy i pozostaje nam ten płyn, ten sok jakby z ziemniaków, jeżeli tak. jest go sporo, to zaczekajcie, a na dole zbierze się po jakimś 5-10 minutach skrobia, mąka ziemniaczana normalnie się zbierze, opadnie i wtedy odlewamy mhm. tą wodę, a mąkę zostawiamy, czyli używamy jej do, do, do tych placków ziemniaczanych tak, tak, oczywiście pamiętajcie o tym jak najbardziej no i sól, pieprz mieszamy. Jeżeli z różnych przyczyn się okaże, że nie możemy, bo powinniśmy to od razu smażyć. Jeżeli nie możemy od razu smażyć, pamiętajcie, przykryjcie to albo obciągnijcie folią do opakowania, żeby nie ściemniało, żeby nie ściemniało tak. No i, i później, i, a jeżeli od razu no to słuchajcie, no to ja to nakładam taką tą większą łyżką, wiesz, tą co żeśmy mówili przedtem w poprzednim odcinku o tych przyrządach do. Tak. E, ułatwiających nam życie w kuchni do pracy w kuchni. E, na rozgrzany tłuszcz, taki powiedzmy, no 3-4 mm tłuszczu na patelni rozlanego gorącego, e, jakiś łyżkę słonecznikowe do tego. Mhm. tak. Myślisz? Tak, tak, tak, tak, oczywiście tak, rzucam taką, rzucam, no, kładę taką dużą łyżkę i lekko, mm, lekko tak mm, ja rozgniatam składasz, to, żeby Roz... była równa grubość, tak. Mhm. tak, tak, i następne, i następne, i następne, i następne, to się lekko przysmaża i... Jeszcze tak. pytanie mam do Ciebie. Jajko dajesz do tego ciasta na te O, Ojej, oczywiście, tak, przepraszam. Tak, no, tak, nie, tak, niektórzy, oczywiście. Dają, niektórzy nie, ja, ja jeszcze wbijam jedno jajko zawsze i ewentualnie tą konsystencję sobie sprawdzam. Jeżeli jest to zbyt rzadkie, to też zależy jakie ziemniaki, no to dajemy tam łyżkę mąki. Mąki, mówiłem, tak, Mączy tak, mąki, pie. w zależności od tego, tak. Można Tylko też... powiedz jeszcze jakiej mąki. No, wrocławskiej. No oczywiście, no oczywiście, oczywiście. Można ewentualnie troszkę ziemniaczanej dodać sobie, jak, jak te ziemniaki są, mają mało skrobi. Skrobi, tak. Ale to, gdyby się okazało to, co właśnie Paweł powiedział na początku, że, że byłoby za rzadkie, e, odczekamy chwileczkę, mąka osiądzie, a my odcedzimy to, to wtedy mniej więcej widzimy jaka jest sytuacja. E, generalnie chodzi o to, żeby to nie było za rzadkie, ale z drugiej strony, żeby nie było za gęste, wiesz, bo będą się... Usmażywszy tego pierwszego placka widzimy, czy on jest dobry, czy ewentualnie jeszcze troszeczkę powinno to być gęstsze. Mhm, tak, nie róbcie za gęstego, tak. bo to też nie będzie dobre. Nie roku. może być tak, oczywiście. tak. Pamiętajcie, nie może być za gęste. No i smażymy, słuchajcie, na większym ogniu, e, średni, powiedzmy, średni ogień e, kładziemy jednego, później drugiego, lekko rek rozgniatamy, żeby była taka równa powierzchnia, trzeciego, czwartego, powiedzmy piątego, e, i to się chwileczkę przysmaża nam. obracamy na drugą stronę, po kolei od tego pierwszego, którego żeśmy położyli, obracamy na drugą stronę znowu chwileczkę się to przysmaża i wtedy troszeczkę i przykręcamy te, wtedy gaz powiedzmy na taki średni albo no średni chyba wystarczy. Ja, ja na zazwyczaj smażę placki, wiesz? Cały skali, czas, tak? Nie przykręcasz na moment? Nie, uh -huh. nie. No Gabrysia mówi, że przykręca, żeby się za mocno nie, nie spaliły, żeby nie były za mocno spalone. No, znaś, na, o co chodzi? No to tam jest szybka piłka, bo to musisz właśnie kontrolować, być cały czas przy nich i patrzeć, żeby się nie z, zesmażyły za bardzo. Tak. I o co chodzi? Chodzi o to, że jeżeli one będą zbyt grube, to zachodzi takie zjawisko, że one będą z wierzchu zesmażone, a w środku będą surowe. Tak, jeżeli, będą, jeżeli będą zbyt płaskie, to będą takie kruche, łamliwe i to będzie sam spiek. Smażymy z dwóch ton. Paweł smaży na siódemce, w siódmym stopniu zasilania. Ja smażę także z jednej strony, z drugiej strony, później troszeczkę przykręcam na średni gaz, ale pamiętajcie, nie, nie może być to mały gaz, prawda? nie może być to mały no, no gaz, nie, żeby one nie nasiąknęły, tak, tak, tak, raczej średni, wyższy, a moim zdaniem nie najwyższy, bo się wtedy będą palić, z jednej strony, potem jeszcze raz, z jednej strony, z drugiej strony, potem jeszcze raz i wyciągamy. Wyciągnijcie pierwszego, zobaczycie jak się rozkrawa, lep no, później wyciągnijcie drugiego i wtedy znajdziecie tą, ten moment, który Wam najlepiej odpowiada. Nóż Widelec, najsmaczniejszy podcast w sieci. Mhm, ale tutaj jeszcze do tego wiesz, do tego placka po węgiersku, to robimy jeden duży placek taki. Tak, tak, tak. tak. Byśmy powiedzieli generalnie o tym, jak się robi placki, placki ziemności. Tak, tak, tak. Na, a po węgiersku polega na, polega na tym, że to jest jeden duży placek, tak, który w środku ma tak, mhm. tak, tak, który w środku ma sos. Tak, no to to, to, to czyli tak, placki ostry. już mamy. Teraz przejdziemy do przepisu na sos. No to sos oczywiście warto by przygotować sobie wcześniej i wtedy jak już mamy gorący placek zdjęty, to sobie go polewamy sosem i podajemy. Co na ten sos? No to tak pół kilo mięsa gulaszowego, czyli jakaś tam karkówka albo jakieś takie mięso gulaszowe, które pewnie będzie tańsze. Niezbyt mhm. przerośnięte, takie niezbyt tłuste. Do tego dwie marchewki, świeżą paprykę, przecier pomidorowy, no to taki słoiczek tego przecieru. Duży. Dwa ząbki czosku, sól, mm, ostra papryka, ewentualnie troszkę pieprzu. No i co, to mięso sobie myjemy. Kroimy w drobną kosteczkę, taką ja wiem, centymetr na centymetr, może półtorej, nie większą. I kładziemy to na patelnie, obsmażamy sobie. W tym samym czasie siekamy dwa ząbki czosku, albo zgniatamy przez tą maszynkę do zgniatania czosku. Do, dorzucamy to do mięsa. Teraz pora na paprykę, którą sobie myjemy, obieramy z pestek, z tego gniazda nasiennego i kroimy sobie w paski albo w kosteczkę. Dorzucamy to na patelnię, marchewkę obieramy, kroimy w talarki i teraz yy, przekładamy to wszystko do garnka. Dolewamy wody tak na tyle, żeby zakryć mięso, to przesmażone i teraz zaczynamy to gotować dorzucamy marchewkę i jak ta marchewka nam zmięknie to wtedy, no ja wiem, to będzie pół godziny, może, może jakieś 40 minut pod koniec dodajemy paprykę i przecier pomidorowy na wykończenie tego sosu gotujemy jeszcze no tak, żeby to mięso zmiękło, także to może być w zależności jakie mięso nawet do, do... Półtorej, może dwóch godzin. Także to mięso było naprawdę mięciutkie, takie kruche, żeby się rozpadało nam w ustach. I na końcu przyprawiamy sobie, dodając jeszcze sól do smaku i ostrą paprykę. I teraz. Mhm. Y, teraz trzeba by ten sos na końcu troszeczkę zagęścić. Zagęścić, tak. Czyli robimy to w następujący sposób. Bierzemy sobie jakąś tam szklankę czy kubek dodajemy troszeczkę wody zimnej albo letniej, nie użyć gorąca i dodajemy dwie łyżeczki mąki wrocławskiej Mieszamy, zrobi się taka zawiesina i wlewamy to do gorącego sosu i mieszamy ten sos, gotujemy jeszcze chwilkę i to powoduje, że ten sos nam zgęstnieje no i to wszystko. I, I ten sos sprawdzamy, czy jest odpowiednio przyprawiony. I wtedy na takiego placka, którego sobie ściągamy z patelni, yy, wylewamy chocheleczką yy, takiego sosu z tym gęstym, czyli z tym mięsem, z tymi warzywkami. Siadamy i wcinamy i smacznego. Niektórzy jeszcze, u nas to jest znany, nie wiem, czy taki sposób znasz, yy, dają takiego kleksa z gęstej, yy, kwaśnej śmietany na samą górę. No, nie, nie znam tego, ale... Ale to jest takie wiesz, wykończenie. A, czyli w sumie kolejna odmiana e, takiej po, prostej potrawy, czyli ziemniaki e, z warzywami i z mięsem, prawda? Tylko mm -hmm. w, innej, trochę, w innej postaci. Trochę to jest podobne w sumie do tej fasolki po brytańsku, też takie sycące danie. Tak, tylko tutaj ziemniak, ziemniak jest za, zastąpiony fasolą, prawda? Tak, dokładnie, ale mniej więcej jest to do, dosyć podobne. No i, no i inaczej, odrobinę przyprawione, chociaż też pojawiają się pomidory. Tak tak, tak, tak, tak, tak. To są trochę podobne te dania, tak może. Tak, tak, tak, tak. Y, wiesz, no i z tą, z tą rybą po grecku też tak jest, mi się wydaje, tak podobno. Też coś no, ma z tym śledzią po japońsku. No, to e, jest... O, o, właśnie, tak, tak, tak. No generalnie, słuchajcie, no, wprawdzie jest gorąco, we, w Polsce znowu ma być jakaś tam fala upałów, także raczej to nie są potrawy na takie, ale ja w sumie powiem Ci szczerze, że E, takiego placka właśnie tego e, po węgiersku wieczorną porą, powiedzmy jeżeli to jest właśnie sobota mhm. gdzieś tak koło dwudziestej e, pierwszej właśnie, można by wstrząknąć takie coś, wiedząc o, ile, o tym, że nie idziemy o, o 10:00 dłużej, bo, bo no tak, bo to nie jest tak zdrowo się obiadać na nas ale słuchaj, tak, no, może nas to ktoś powiedzieć. może nas ktoś słucha gdzieś proszę ja cię gdzie jest zimno obecnie jeszcze tutaj loguję się, zerknę i powiem ci skąd nas pobierają ludzie tak z ciekawości no masz Polskę, masz y, Tajwan nawet, dwie osoby <grych> y, później masz Wielką Brytanię zaraz ci powiem skąd tylko sobie wezmę, tutaj wybiorę y, jakiś dłuższy okres czasu, trochę tych ludzi nas słucha, no masz Kanadę masz Stany Irlandia, oczywiście, Niemcy, Czechy, no to już wiemy, kto za tym wszystkim stoi. <śmiech> <śmiech> jest, jest, wszystkich pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Pozdrawiamy, oczywiście. No dobra, no to... To by było wszystko, a tak a propos Czech, to słuchajcie, na pewno... Hmm... W sierpniu nie zdąży, ale spróbujemy coś z Pawłem, ja poproszę Pawła, żeby też przygotował, spróbujemy coś a propos trzech naszych najbliższych sąsiadów, no to będą knedliczki. A, no to słuchaj, rozmawiałem z Filipem i Filip mówił, że właśnie tam się w Irlandii robi kaczkę po poznańsku, to też taka z knedlikami, jakby ktoś nie wiedział. A to nie, może Ci się udaje on coś opowie, jak to robi, to dołączymy tak jak skóra. Może wydobędę od niego ten przepis. No i wtedy jakby się udało, to zaprezentujemy. Jadłem taką kaczkę w Poznaniu pyszna, naprawdę pyszna. I Aha. do tego modra kapusta. No dobra, to co? Kaczyny? Już mi się chce jeść. No. no i pamiętajcie, słuchajcie, jest gorąco, ja wróciłem z Polski to już na zakończenie, jakiś czas temu. Korzystajcie z tego w miarę możliwości jak najczęściej powiedzmy na śniadanie. Pomidor, dwa pomidory skrojone do tego serek wiejski. Papryka o drobinę szczypiorku, zakręcić, zamieszać. Już macie bardzo smaczne, pożywne śniadanie. I jeszcze jedna prośba, róbcie przetwory sobie, bo teraz jest najlepszy czas na to. Tak, ogórki małosolne, ogórki kiszone i. I tego jest naprawdę multum. Korzystajcie w miarę możliwości Przy, przygotujcie sobie jagody na jesienną, jesienne i zimowe dni, maliny, cokolwiek innego korzystajcie z tego, bo to jest docencie to, czego nie mają inni. Naprawdę. Pozdrawiam serdecznie. Ja również pozdrawiam, do usłyszenia, cześć. Kłaniam się, cześć. A Widelec najsmaczniejszy podcast w sieci.